Dzieje Almy i ludu Pana, którzy uciekli w puszczę przed ludźmi króla Noego. Rozdziały 23 i 24. Rozdział 23. Alma odrzuca propozycję uczynienia go królem i służy jako wyższy kapłan. Pan doświadcza swój lud, pozwalając Lamanitom wziąć w niewolę kraj Helam. Amulon, przewodzący kapłanom króla Noego, panuje nad ludem Almy jako lenny monarcha króla Lamanitów. Gdy Alma, ostrzeżony przez Pana, że armia króla Noego napadnie na nich, powiedział o tym swoim, zgromadzili oni swe stada, wzięli część zapasów ziarna i uszli w puszczę przed armią króla Noego. I Pan dodał im sił, że ludzie króla Noego nie mogli ich doścignąć i zgładzić. Przez osiem dni uciekali w puszczy, aż doszli do bardzo pięknego i miłego dla oka kraju, kraju czystej wody i rozbili swe namioty, zaczęli uprawiać ziemię i stawiać budynki, a mieli zamiłowanie do pracy i pracowali ciężko. I chcieli, aby Alma został ich królem, albowiem był przez nich umiłowany. Lecz Alma powiedział im, nie jest wskazane, abyśmy mieli króla, albowiem tak mówi Pan. Wszystkich ludzi będziecie uważali za równych i nikt nie będzie się wywyższał ponad innych. Dlatego mówię Wam, że nie jest wskazane, abyście mieli króla. Jeśli jednak byłoby możliwe, abyście zawsze mieli sprawiedliwych mężów za swych królów, dobrze by było, jeśli mielibyście króla. Nie zapominajcie o niegodziwości króla Noego i jego kapłanów. Ja sam wpadłem w tę pułapkę i czyniłem wiele rzeczy, które są występne w oczach Pana, co było przyczyną mojego wielkiego cierpienia w nawróceniu się. Jednakże gdy przeszedłem wiele, Pan usłyszał moje wołania – wysłuchał mojej modlitwy i uczynił mnie narzędziem w swym ręku, przywodząc tak wielu z was do poznania jego prawdy. Mimo to nie chwalę się tym, bo nie zasługuję na chwałę. Oto byliście zgnębieni przez króla Noego, w niewoli u niego i jego kapłanów. I doprowadzili was oni do stanu niegodziwości. Byliście więc skrępowani więzami niegodziwości. Mocą Boga zostaliście teraz wyzwoleni z tych więzów niegodziwości i z rąk króla Noego oraz jego ludzi Pragnę więc, abyście umocnili Swą pozycję w wolności, którą wam dano I nie zaufali nikomu Aby stał się waszym królem Nie ufajcie też nikomu, aby był Waszym nauczycielem czy duchowym pasterzem Jeśli nie będzie człowiekiem Boga Kroczącym jego drogami I przestrzegającym jego przykazań I Alma nauczał ich Aby każdy miłował swego bliźniego Jak siebie samego Aby nie było pośród nich zatargów i będąc założycielem ich kościoła, Alma był ich wyższym kapłanem I tylko ci byli upoważnieni do nauczania, którym było to dane od Boga przez Almę Alma wyświęcił więc wszystkich ich kapłanów i wszystkich ich nauczycieli I tylko sprawiedliwi mężczyźni byli wyświęcani Czuwali oni nad swym ludem i wzmacniali go w prawości I zaczęło im się dobrze powodzić w tym kraju, który nazwali Helam i mnożyli się i powodziło im się dobrze w kraju Helam I zbudowali miasto, które nazwali Helam Jednak Pan uważa za właściwe doświadczanie swoich Wypróbowuje ich cierpliwość i wiarę I kto mu zaufa, zostanie wyniesiony ostatniego dnia Tak też było z tym ludem Oto pokażę wam, że zostali wzięci w niewolę I nikt nie mógł ich wyzwolić oprócz Pana Ich Boga, Boga Abrahama, Izaka i Jakuba i wyzwolił ich, objawiając im swą wielką moc I wielka była ich radość Albowiem gdy uprawiali rolę wokół miasta Helam W kraju Helam, armia Lamanitów wkroczyła w granice ich kraju I bracia Almy uciekli z pola, zbierając się w mieście Helam I bardzo byli przestraszeni pojawieniem się Lamanitów Ale Alma stanął między nimi i powiedział, aby się nie bali Lecz pamiętali o Panu, swym Bogu A On ich ocali Dlatego uciszyli swe obawy i zaczęli wołać do Pana, aby wzruszył serca Lamanitów, by nie zabili ich ani ich żon i dzieci. I stało się, że Pan wzruszył serca Lamanitów. I Alma i jego bracia wystąpili i wydali się w ich ręce, a Lamanici wzięli w posiadanie kraj Helam. Oto armia Lamanitów ścigających lud króla Limchiego, błąkała się w puszczy przez wiele dni. I Lamanici natknęli się na kapłanów króla Noego W miejscu, które ci kapłani nazwali Amulon I gdzie zaczęli uprawiać rolę I przewodzący tym kapłanom nazywał się Amulon I stało się, że Amulon prosił Lamanitów I posłał do nich także żony kapłanów Które były córkami Lamanitów Aby wstawiły się za nimi u swych braci Aby nie zgładzili ich mężów I Lamanici zlitowali się nad Amulonem i jego braćmi i nie zgładzili ich ze względu na żony. Jamulon i jego bracia przyłączyli się do Lamanitów i razem wędrowali przez puszczę, szukając kraju Nefi, gdy natknęli się na kraj Helam, zajęty przez Almę i jego braci. I stało się, że Lamanici obiecali Almie i jego braciom, że jeśli wskażą im drogę prowadzącą do kraju Nefi, darują im życie i wolność. Ale gdy Alma wskazał im drogę prowadzącą do kraju Nefi, Lamanici nie dotrzymali swej obietnicy, lecz rozstawili straż wokół kraju Helam nad Almą i jego braćmi. I reszta Lamanitów poszła do kraju Nefi. Niektórzy z nich powrócili jednak do kraju Helam i przyprowadzili też żony i dzieci Lamanitów pozostawionych na straży w kraju. I król Lamanitów mianował Amulona królem i panującym nad swoim ludem w kraju Helam. Jednakże Amulonowi nie wolno było zrobić niczego, co byłoby sprzeczne z wolą króla Lamanitów.